How are you, Kuba? I'm fine. How are you, Tata? I'm great. Thank you. Kuba, how old are you? I'm eight. Hmm, you are eight. Are you English? Um, no. Are you Polish? Yes. Wonderful. Poptos mesabia. Jak się masz? How are, you? How are you? Ile masz lat? How old are you? How old are you? Hmm. Czy jesteś Polakiem? Are you Polish? Powtórz Kuba. Are you Polish? Hmm? Czy jesteś Anglikiem? No. Are you English? Are you English? Are you English? What's your name? Aha, Maciek powiedział, że jest Jacek. What's your name? Czyli jak masz na imię? My name is Jacek. My name is Kuba. To jest Ok. Kuba, jak zapytać, gdzie jest mój pokój? Where is my room? Where is my room? A gdzie jest mini klub Where is my. mini klub Where is my. Mini club. Where is my mini club? Where is my mini club? Hm? Przy czym tutaj zapytałeś, gdzie jest mój mini klub. Okej, okay, yeah. twój, ten do którego chodzisz. Jasne. Maciek, jakbyś poprosił o soczek. Jakbyś poprosił o soczek jabłkowy? Kuwa, jakbyś poprosił o soczek jabłkowy? Um, apple juice please. Apple juice please. A o lody? Ice cream, please. Ice cream, please. Ice cream, please. Hmm? Okej. Okay. A jeżeli nikt Ci nie przynosi tych lodów, to jak może zapytać, gdzie są moje lody? Where is my ice cream? Where is my ice cream? Where is my ice cream? Hmm? Do you like ice cream, Kuba? Yes. Hmm? I like ice cream, too. Do you like ice cream? Czy lubisz lody? I like ice cream too. Ja też lubię lody. To, pisane ty, o, o. Też. Jakbyś powiedział, gdzie jest mój sok? Where is my, where is my juice? Where is my juice? Mhm. No tyle, jeżeli chodzi o powtórzenie. Natomiast teraz Wracamy z wakacji do szkoły. Jak zapytasz, gdzie jest mój długopis? Where is, my pen? Where is my pen? Pen, długopis, pióro. Jak jest piórnik? Pencil case. Pencil case. Pencil to jest ołówek. Pencil case, piórnik, a więc takie pudełeczko na Ołówki. Torba? Bag. Bag. Mhm. Gdzie jest moja torba, jak zgubiłeś torbę? Where is my bag? Where is my bag? Mhm. Jak możemy zapytać, czy to jest twój ołówek? Is this your pencil? Is this your pencil? Powtórz. Is this your pencil? Is this your pencil? Is this your pencil? Is this your pencil? Uh -huh. Is this your pencil? Czy to jest twój długopis? Czy to jest twój ołówek, chciałeś powiedzieć? Nie, czy to jest twój długopis? Teraz przetłumacz, czy to jest twój ah. długopis. Is this your... Is this your... Your pen. Is this your pen? Is this your pen? I jak zapytać czy to jest twój, twoja lalka? Jakbyś zapytał Chciałbym koleżanki. Is this? Is this your doll? Is this your doll? Mhm. Jak zapytać jeszcze raz w takim razie, czy to jest twój e, długopis? Is this your pen? Is this your pen? Czy to jest twój ołówek? Is this your pencil? Is this your pencil? Hmm? Okay. W takim razie. Uh, jakbyś powiedział. Jaki jest obrazek? Nie wiem. Picture. Picture. Ano. Uh, Jak Jakbyś się. zapytał, czy to jest twój obrazek. Eee. Uh. Is this Is this your picture? Is this your picture? Mhm. A to jest mój obrazek, jakbyś powiedział, to jest mój obrazek mm. Is this my picture? Nie to jest mój obrazek. Nie pytanie, A. tylko to jest mój obrazek. Mm. Is my picture? This is my picture. Mm -hmm. This is my picture. This is my picture. A więc widzisz, this is to jest. This is my pen. To jest mój długopis, tak? Is this your pen? Czy to jest twój długopis? This is to jest. Is this? Czy to jest? Jasne. Kuba do you like school? No. No. Okay. Do you like ice cream? Yes. Do you like ice cream? Yes. Uh-huh. Do you like orange juice? Yes. Hmm. Do you like your brother? Czy lubisz swojego brata? No. <laughs> okay, no. Jak powiedzieć, lubię szkołę? I like school. Nie chcę się tego mówić, bo nie lubię szkoły. Dobrze, to ja powiem, I like school. Jak powiedzieć, lubię mojego brata? Mm, I like... I like... Brother. I like my brother. My brother, mój brat. Powtórz. My brother. My brother. Brother, brat. My brother, mój brat. I like my brother. Lubię mojego brata. Jak byś powiedział lubię Coca-Cola? Uh, a wczoraj? I like. I like Coca-Cola. Hmm? I like Coca-Cola. Lubię sok pomarańczowy. Uh, I like orange juice. I like orange juice. Lubię wodę. I like water. I like water. Mhm. Lubię... Co jeszcze możesz robić? Lubię chipsy. Albo frytki. Mm. I like chips. I like chips. Mhm. Lubię kluchy. Makaron. I like pasta. I like pasta. Fantastycznie. Co sobie jeszcze powtórzymy? Może wróćmy do początku. Gdzie jest mój, na przykład, długopis? Where is my pen? Where is my pen? Gdzie jest mój ołówek? Where is my pencil? Where is my pencil? Gdzie jest mój piórnik? Where is my pencil case? Where is my pencil case? Czy to jest twój długopis? Tak gdzie jest zapominam. Wiem, że zapominasz, dlatego się uczymy. Is this your... Is this your pen? Is this your pen? Teraz mhm. wyobraź sobie, wróćmy na chwilę do, na wakacje, wyobraź sobie, że się zgubiłeś w hotelu i chcesz mnie zapytać, jestem recepcjonistą, chcesz mnie zapytać, gdzie jest twój pokój. Jakbyś byś zapytał? Where is my room? Where is my room? Fantastycznie, where is my room? Co mogę odpowiedzieć? Mm. Mogę powiedzieć there. Tam. Powtórz there. There. There. There. Uh -huh. There. Tam. Mogę powiedzieć? Nie wiem. Jakbyś powiedział nie wiem? I don't know. I don't know. I don't know. Nie wiem. jaka koleżanka raz do pani. Powiedziała, I don't know. Jak pani pytała, czy, yy, czy wie, ko, yy, kogo to czapka, to, to ona powiedziała, to, to pani oświetli I don't know. Uh -huh. Okay. Jakbyś powiedział gdzie jest e, mój makaron? Where is my Where is my pasta? Mm -hmm. Czy to jest twój makaron? Is this your pasta? Is this your pasta? Fantastycznie. Czy lubisz makaron? Do? Do you like pasta? Do you like pasta? Lubię makaron. Uh, I? I? Like? I like pasta. I like pasta. Lubię sok jabłkowy. Mm, I like apple juice. I like apple juice. Lubię jabłka. Um, I like apple. Apples. apples. Apples. Jabłka. One apple, two apples. Jedno jabłko. One apple, dwa jabłka, two apples. I like apples. Bo to jest takie z i sy, takie łączące jakoś. Apples. Mhm. Tak się trochę... Tak, no tak, tak, tak, tak to brzmi. Apples. To wszystko na dziś. Zapraszamy do tego, żebyście przesłuchali to nagranie jeszcze kilka razy. Tam, gdzie Kuba odpowiada na pytania. Staraliśmy się zachować troszkę przerwy, żebyście wy mogli spróbować odpowiedzieć, natomiast jeżeli tej przerwy nie ma, po prostu wciśnijcie stop. Udzielcie odpowiedzi, przetłumaczcie, w zależności od tego, o co, o co proszę i zobaczcie, czy dobrze trafiliście, czy dobrze odpowiedzieliście. Pamiętajcie, im więcej będziecie ćwiczyć, im więcej będziecie mówić, tym lepiej będziecie w stanie angielski opanować. Dziękujemy bardzo. A teraz dzieciaki już do szkoły. Music provided by Royalty dot com.